Dzień dobry Państwu, Marcin Gal, wywiad dla Międzynarodowego Stowarzyszenia Przeciw Dyskryminacji Dzieci w Niemczech. Moim i Państwa gościem dzisiaj jest Pani Cylina Cieślak, matka, która walczyła o swoje dzieci na terenie Polski. Dzisiaj zakończyła się sprawa tej Pani i Pani Cylina chciała bardzo krótko opowiedzieć na temat przebiegu tej sprawy. Dzień dobry Pani. Czy może pani powiedzieć, jak sprawa minęła yy, yy, yy, dzisiaj? Tak, oczywiście. Sprawa minęła bardzo dobrze. Yy, sędzia pozwolił mi wytłumaczyć wszystko, jak to było, dlaczego dzieci zostały u mamy, dlaczego mobbing nie wniósł yy, sprawę do sądu o zabranie dzieci. Wytłumaczyłam, że nie miałam gdzie mieszkać, że dzieci zostawiłam u mamy, że lepiej, że były tam, jak gdziekolwiek wciągałam. I stąd e, również ten papier, który podpisywałam na zetknięciu się dzieci, co mi powiedzieli, że to jest e, do podpisania tylko, żeby mama była opiekunem dzieci na czas, który są u i żeby mogła pracować mam rodzinne rodzinę na mnie. Tak. Kto... Było inaczej, że oni nie zrobili, że ja się zwykłam dzieci, dali to do sądu, ale mu wytłumaczyłam i wszystko y, poszło pozytywnie. Dostałam tylko nadzór y, przez sąd od kuratora, że raz w ciągu pół roku kurator przyjedzie sprawdzi warunki dzieci, y, jak jest, mają dobrą opiekę i powiedział, że nic więcej nie będę z tego miała, tylko po prostu chcę mieć notatkę, czy dzieci mają opiekę i tak dalej. To rozumiem, że interwencja naszego stowarzyszenia przede wszystkim yy, pana posła Macieja Mroczka przydała się, była bardzo pozytywna. Tak, na pewno była bardzo pozytywna, bo z które pan y, posła Maciej tak. Mroczek, y, pisał do burmistrza i mopsów do Dźwigniewy również dołączyłam do sprawy i na pewno duże to pomogło. Okej, okay, czy chciała pani coś jeszcze dodać? Chciałam bardzo serdecznie nie podziękować panu posłowi i całemu stowarzyszeniu, które mi właśnie w tej sprawie pomagał. Jestem bardzo zadowolona, że sprawa tak się zakończyła i cieszę się, że udałam się z tą pomocą do Państwa i że Państwo zdecydowało się i zgodziło mi w tej sprawie pomóc. Okej, okay, dziękuję Pani bardzo za wypowiedź. Do widzenia. Do widzenia, do usłyszenia. Do widzenia.